Прочитаємо у рівня з 2. Курлівського, 4. розділя. 2. Кюніки 4, Аферс 38 Druga Księga Królewska, czwarty rozdział od 38 wiersza. A gdy potem głód nastał w kraju, Elizeusz powrócił do Gilgal, gdy zaś uczniowie proroccy skupili się wokół niego, rzekł do swojego sługi – postaw na ognisku największy kocioł i nagotuj sprawę dla <coughs> uczniów prorockich. I wyszedł jeden na pole, aby nazbierać jarzyn i natknąwszy się na dzikie prącza, nazbierał z nich dzikich ogórków, pełną swoją opończę, A przyszedłszy, wkroił je do kotła ze strawą, choć ich dotąd nie znali. Potem rozlano to dla obych mężów, aby jedli. Zaledwie zaczęli jeść tę potrawę, krzyknęli, śmierć w kotle, mężu Boży, i nie mogli tego jeść. Wtedy on rzekł, przynieście, więc przynieście mąki. A gdy wsypał ją do kotła, rzekł –– Rozlej to dla tych ludzi i niech jedzą. Zjedli więc i nie było już nic szkodliwego w kotle. Potem przyszedł pewien człowiek z Baal Szalisza i przyniósł dla męża Bożego chleby z pierwszego ziarna, dwadzieścia chlebów zęczmiennych i wór świeżego ziarna. A on rzekł – Daj to tym ludziom, niech się najedzą. A jego sługa rzekł – Jakże mam to dać dla setki ludzi?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 Gilgal to była miejscowość, w której lud Boży po przejściu przez Jordan po raz pierwszy się zgromadził. Der der Było to miejsce obrzezki. Wszyscy, którzy narodzili się w czasie podróży przez pustynię i nie byli obrzezani, tu właśnie w tym miejscu zostali obrzezani. A mianowicie rękoma uczynioną obrzeską. Co to ma nam do powiedzenia? Dlatego schauen mal eben in Spójrzmy do listu do kolosa. To sted in vers drugi rozdział, jedenasty wiersz daß wir auch beschnitten worden sind mit einer nicht mit Händen geschehenen Beschneidung in dem Aussehen des leibes des fleisches in der beschneidung des christus. Wir in dem begraben und getaufe und wir auch mit auferweckt seid durch den taufen und dem wahren begrabs worden. To jest obrzezanie Chrystusowe. Wraz z nim zostaliście pogrzebani w Chrzcie, w którym też zostaliście wespułzdzeni przez wiarę moc Boga, który go zbudził z martwych. Nelizmin, a osym grozeb i bardzo jeszcze jeden traj, i jeszcze drugie miejsce z trzeciego rozdziału. Jest 3. jezuet Chrzcian Armin. 3 rozdział, 3 wiersz Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. I 5. Umartwiajcie to, co w waszych członkach jest ziemskiego. Tu mamy wymienione i teraz szósty wiersz, z powodu których przychodzi gniew Boży. A więc to obrzezanie ma dwie strony. Jedną, jednostronną stronę, która, która wydarzyła się tylko raz na zawsze. I to ma miejsce w czasie naszego nawrócenia. Przez to, że ściągamy, czy, czy jakbyś z hmm? właśnie zawlekamy nasze stare ciało. Ten człowiek, który jest nie nawrócony, jest opanowany przez grzech. Przy nawróceniu tego starego człowieka właśnie zawlekliśmy i przybiliśmy do krzyża. Ale to zaje jest w nas Ale to ciało jeszcze mamy. Tak grzeczna natura ciągle jest obecna. I jeśli ona jest czynna, to wtedy rodzi śmierć. Może nie jeden z nas życzyłby sobie jakiegoś, jakiejś drogi wyjścia. Nie w pewnym sensie przyzwyczaili się do tego. I jak to się ciągle słyszy, na przykład, my musimy trzymać grzech w śmierci. To jest błędne. My musimy wiedzieć, kim jesteśmy. Mianowicie, wiedzieć, że my umarliśmy. To nie grzech jest umarły. My jesteśmy umarłymi. To, co teraz powiem, jest trochę makabryczne. Trupowi możesz pokazywać najwspanialsze obrazy. Możesz dotykać, możesz szeptać coś do ucha, nie będzie już reagował. I opowiem teraz jedną historię. Mówił to brat, którego dobrze znacie wszyscy. On bardzo dobrze potrafił przemawiać. Als I wielu z różnych partii próbowało go pozyskać jako takiego mówcę. Er nein, nein, nein. I on zawsze odmawiał, ciągle mówił nie. Die gesagt, I w koniec końców któryś z nich powiedział: To jest Junus Tu, to jest Junus Gestorben. No niestety, ale ten człowiek dla nas umarł, on dla nas jakby nie istnieje. To jest prawdziwy skrzyp. I to jest właśnie prawda pisma. I teraz my chcemy to urzeczywistniać w praktyce. Jeśli nas grzech zachęca, pobudza, my nie żyjemy. Ale jeśli temu ciału będziemy dawali pożywienie, to jest to, vers 5 To wtedy obowiązującym jest Kolosan 3, 5 Umartwiajcie ciała wasze Nie podawajcie nowego pokarmu waszym ciałom Odetnijcie w tym sensie To jest ta codzienna praktyka Bracia przed nami porównali to Sie haben gesagt Es gibt einen Hund Und es gibt Adler Powiedzieli tak. Jest pies i jest orzeł. I pies jest połączony z orłem łańcuchem. I to ten obraz odgrywa się w nas. Jeśli będziemy odżywiali psa, który ciągle biega po tym brudzie tej ziemi, jeśli będziemy go dokarmiali, to wtedy spowodujemy, że ten orzeł w końcu padnie. Albo, albo będziemy pielęgnowali i odżywiali orła. Orzeł, jego cechą jest to, że on chce latać. On chce, czy jest obrazem tej chrześcijańskiej wolności. Jego chcieliby e, posilać. A sprawić, by ten pies, pies zagłodził, był zagłodzony. Ale jeśli to ciało jest e, czynne, tutaj gigant, to ma to śmiertelne skutki. Tylko z bo usposobieniem ciała jest śmierć. Ten, ta śmierć jest w tym garnku. No, mógłbyś słuchać mojego słowa, Ingland. Było głód był w tym kraju. W którym kraju? W kraju kanał. W kraju kanał Czy kanał, To jest przecież niezrozumiałe, czyż nie? Nie jestem w stanie teraz y, o, zacytować tych miejsc z Piątej Księgi Mojżeszowej. Bóg im powiedział, jeśli wejdziecie do tego kraju, on opływa mlekiem i miodem. Nigdy nie będziecie, nie będzie brakowało wam chleba. Ale Bóg to połączył z pewnym warunkiem. Jeśli pilnie będziecie słuchali mojego głosu, innymi słowy będziecie posłuszni, to będzie tak to wtedy tak to będzie właśnie wyglądało. A jeśli nie, to wtedy ja zatrzymam deszcz z nieba i nadejdzie susza nad kraj. I to właśnie miało tutaj miejsce. A więc ta, e, ten bud był e, powodem ich, nie, ich własnego nieposłuszeństwa i teraz, co, przeokładając na nas czy znasz taki, taki okres głodu e, w swoim życiu? ja znam u siebie nie ma, nie ma się ochoty czytać Biblii godziny zgromadzenia stają się nudne Nie ma czasu na modlitwę. Warum? Dlaczego? To nie Bóg jest winny. Są rzeczy w Twoim życiu, czy w moim życiu, które nie są dobre. Które muszą być zmienione. I wtedy jest ten głód. Może być ta, też taka sytuacja, że głód jest w całym zgromadzeniu. A na drugą stronę, że nie ma żadnego Siostra mówi, ja nie otrzymuję więcej pokarmu. To wina tego zaniedbania jest zgromadzeniem. I wtedy Bóg swoje miłujące i karcące ręce wkłada na nas. I co czynimy, gdy taka, taki głód pojawia się w naszym miejscowym zgromadzeniu, do którego przynależymy? Odchodzisz do sąsiedniego zgromadzenia, tak? W ten sposób nie rozwiążemy problemów. To jest najprostsza droga. Ucieka, unika się karności. Nie, poddajmy się pod tą karność. I z pomocą Pana zakończmy ten wód. W ten sposób, że wrócimy do myśli Bożych. Nun gab unter den zynieniem der Propheten solche, die vor Elisa I wśród tych synów prorockich byli tacy, którzy siedzieli przed Elizeuszem. Junge Leute. Tu jest wśród nas wielu młodych ludzi. Ich wielu z was znam Und ich freue mich. i cieszę się, jeśli wy pozostaniecie w tym stanowisku, przekładając to jako siedzący przed Elizeuszem. Lass uns nicht so pauschal, abfällig über unsere jungen Leute reden. Nie chciejmy tak mówić, tak lekceważąco może o naszych, naszej młodzieży. I znam mnóstwo takich, przed którymi muszę się wstydzić. Jeśli ja sobie wspominam lata, gdy byłem w tym wieku, w którym wy teraz jesteście, I wiem, co wy wszyscy czynicie dla Pana, to ja się wstydzę. Ja, blech schön sitzen, Poy Pozostańcie jako ci siedzący przed Elizeusza. ja einfach da, überhaupt nichts. I można by sobie tak pomyśleć, oni tylko siedzą, nic nie czynią. Wenn du hungersnot to muss man doch sehen, dass da speise kommen, raus und was Jeśli jest klęska głodu, to trzeba przecież coś zrobić, trzeba wyjść i poszukać pożywienia. Nie, oni czynią jedyną właściwą rzecz. Czekają na tego jedynego, na tego, tylko tego, który może im dać pomoc. To jest ten prawdziwy Elizeusz. Elimelech Naomi, Jeden z bardzo cenionych wykładowców Słowa Bożego mówi o Elimelechu i Noemi Lepiej pozostać przy Boazie w czasach głodu niż mieć pełny czy dostatek chleba w Moabie To jest prawdziwe zdanie. Nie tak, nie tak dawno temu wpadło mi to w oczy. 10 lat. 10 lat była Noemi w Moabie. I gdy przyszła, wróciła po 10 latach. Boas ciągle, ciągle był i trwał w Betlejemie to jest coś potężnego, potężnie wielkiego. Gdy Pan jest w pośrodku zgromadzenia, które zgromadza się do imienia Jego, i ja uważam, że muszę odejść z tego zgromadzenia, bo na stałe sprawy czy rzeczy, które mnie obciążają, to to zapytajmy się najpierw, czy Boaz jest jeszcze obecny? I jak długo jest Pan Jezus, ten prawdziwy Boaz, nie mam prawa odejść. Przecież chcemy pozostać przy nim. I on nie odejdzie od tak sobie. Er weg, wenn Böses offenbar geworden ist und nicht wird. On odejdzie tylko wtedy, gdy zło objawi się i nie zostanie właściwie potraktowane. Jeśli to zło, grzech, obojętnie w jakiej formie będzie tolerowany, to krótki czas i Pana nie będzie. Ale był jeden, który nie miał spokoju w sercu. Ihm muß belegen, що ihn може haben könnte, wegzugehen, um Speise zu holen. Zu Schmocko go pogodzić do tego by wyjść, żeby przynieść tej potrawy. Eins dann fest jedno jest pewne. Er wollte seine Freunde nicht vergiften. Na pewno nie chciał swoich I, I dobre powody po temu. wollte helfen, Hunger zu beenden. chciał pomóc, by zakończyć ten głód. Aber er kein on nie miał możliwości rozróżniania. Wyszedł do tego świata? Und schnell ruck zuck hat er sein gleichvoll viele Kolumbinden gesammelt. I szybko nazbierał e, czegoś e, do swoich, do tej oprończy, jak to jest napisane. Myślał, że to będzie dobre. Czego możemy się z tego nauczyć? Drodzy młodzi przyjaciele, nie posługujcie się czymkolwiek, jakąkolwiek chrześcijańską literaturą. To jest wyższe to jest bardzo niebezpieczne. Internet, czy to w internet, czy to jeśli chodzi o internet, wpisujesz jakieś hasło i masz setki odpowiedzi ze wszystkich możliwych stron. Czasami jest się zadziwiony w czasie rozważania Słowa Bożego po wywodzie jakiegoś brata Skąd on to wziął? Z pewnością nie pochodzi to z pism znanych nam braci. falsche on, on to wziął z tych, jest to, pochodzi to z błędnych e, stron. I chciałbym wam dać dobrą radę. bewährten schriften unserer Brüder. Pozostańcie przy tych cenionych pismach naszych braci. Też byłem taki młody jak Wy i często są takie myśli, trzeba wprowadzić coś nowego do zgromadzenia. Przecież to, co Ci starzy bracia tam z przodu opowiadają, to wszystko już wiem. Chciałbym Wam taki przykład podać. Jak daleko jesteś w studiowaniu listu do Efezjan napisane, napisanego tego wykładu przez brata Darbiego? Nie zacząłeś jeszcze? To przykro mi. Zacznij. Naprawdę zacznij. To, co on pisze o Efezjan, 5 rozdział, o miłości Pana do swojego zgromadzenia. I sami nie Wam to wtedy serce rozgrzewa się. I to jeszcze nie jest wszystko. Wielu z Was zna język angielski czy francuski. I nawet jakbyś miał 300 lat, to jeszcze nie zgłębisz tego. Czytanie czegokolwiek i gdziekolwiek jest naprawdę niebezpieczne i teraz widzimy, że on wrócił ale jeszcze moż, inna możliwość dlaczego on wyszedł nie wiem jak długo oni tam siedzieli może dłuższy czas czy oni sobie może myśleli elizeusi czy ty nie chcesz a może nie potrafisz nie umiesz nam pomóc Jesteś w ogóle wśród nas? Mir ist mal aufgefallen. Zauważyłem. Od czego zaczął się upadek ludu izraelskiego po przejściu przez Jordan? Przez Morze Czerwone, przepraszam. Jest napisane 2 Mojżeszowa 17. I apostoł powtarza to w 1 Koryntian 10. Oni próbowali, czy wystawiali, kusili Boga, wystawiali Boga na próbę. Pytaniami. Jest On wśród nas, albo nie? Bardzo złe pytanie. In postawić pytanie, czy Pan jest wśród nas. Er ist da, wo die Gläubigen zusammenkommen nach On jest wszędzie tam, gdzie wierzący zgromadzają się według Mateusza 18, 20. Und er macht seine Gegenwart nicht abhängig. I on swoją, swojej obecności nie uzależnia. Od moim i deinem momentanem Herzenszuschem od twojego, czy mojego chwilowego stanu serca. Gdyby on tak czynił, prawdopodobnie nigdy by nie mógł być pośród nas. Bogu nie będą dzięki, że tak to nie jest. To też nie odbiera nic z mojej odpowiedzialności, by to tak właśnie praktykować. On poszedł, I czytamy, że wraca z dzikimi ogórkami. I cóż on teraz czyni? Wkroił je bardzo szybko do kotła. Prawie można powiedzieć, że po cichu, cichutko i szybko nie przyniósł tego do Elizeusza. I dokładnie tak postępuje wróg. Możemy to tak porównać. Kupujecie książkę, na której, w której na pierwszej stronie jest napisane Pan Jezus nie jest Bożym Synem. Przecież to nie jest tak głównie. Nie, nie tak niebezpieczne wyrzucamy do kosza. Ale to nie jest niebezpieczne. Ale tak właśnie ten nieprzyjaciel nie postępuje. Nieprzyjaciel nie jest taki głupi. Gdy w Anglii w latach 1880 i później zły człowiek z imieniem Raven uczył, że Pan Jezus nie jest odwiecznym Synem Bożym um, i że nie posiadamy życia wiecznego, die um das zu bracia potrzebowali długie lata, by to rozpoznać, tą błędną naukę, so fein in die Mitte der ponieważ on to w tak delikatny sposób dozował i wprowadzał po troszku wśród wierzących. I jeszcze raz, Film, zu lesen. I jeszcze raz chciałbym ostrzec, by przed czytaniem takich obcych pism, książek umstände, zwingen, das zu tun. Są takie okoliczności, które zmuszają do tego, by to uczynić und Ale nie można przepłynąć, pływać w grudnej wodzie i wyjść z niej czystym I co było rezultatem? Teraz myślami jesteśmy w 1 Koryttian 14. Tam jest coś przyniesione do zgromadzenia. I ci inni uczniowie, którzy też byli tutaj, spróbowali coś z tego. I natychmiast rozpoznali, że śmierć jest w kotle. Mieliśmy duchowe zróżnicowanie. Oni mieli tę duchową, tą duchową możliwość rozpoznawania. To jest na ich plus, że natychmiast zorientowali się, że to jest złe. w w I dokładnie to samo ma miejsce w 1 Korytniach 14, co się tyczy naszego zgromadzania się. Ci, którzy głoszą Słowo Boże, są oceniani czy osądzani przez tych, którzy słuchają. Czy to, co zostało powiedziane, jest właściwe, czy też nie. Jestem dziękowany, gdybym zrozumiałeś, że można coś wyrazić. Jestem bardzo wdzięczny, gdy mogę mówić przed słuchaczami, którzy potrafią oceniać. I nawet proszę, by, jeśli coś jest złego powiedziane, by to zostało skorygowane czy powiedziane. To nie znaczy, że to jest jakaś taka ostra krytyka. ale To jest takie zdrowe, duchowe osądzanie czy ocenianie. I chcemy pod takie się z wdzięcznością poddawać. Jeśli jest ktoś, kto udziela się publicznie i nie potrafi czegoś takiego znieść, gdy on jest właśnie tak z miłością korygowany, Jeśli ktoś czegoś takiego nie potrafi znieść, to lepiej, żebym milczał. I teraz mamy tą pomoc, bo czytaliśmy, że ta śmierć jest w tym garnku. Czy jest teraz jeszcze jakaś możliwość uzdrowienia? Tak. Cóż mówią ci, ci młodzi ludzie, wołają Elizeuszą. Коли ich jung war, bitte wohl modo, habe ich von alten Brüdern oft gehört. Die Lösung aller Fragen ist Christus. Słuchamem bardzo I ja to no przecież to jest już takie oklepane hasło. A Czy, są, czy powstają problemy w małżeństwie? Wprowadź Chrystusa w te sprawy. Czy w naszej pracy mamy problem? Wprowadź Pana Jezusa w te problemy. Jeśli pojawiają się problemy między dziećmi a rodzicami? Wprowadź naszego Zbawiciela w te sprawy. On jest naprawdę rozwiązaniem wszelkich problemów. Genau das haben wir hier. I dokładnie to mamy tutaj. Zawołali Elizeusza ja i cóż on mówi? Hold me, Przynieście mąki. Czego e obrazem jest mąka? Trzecia Mojżeszowa, dwa ofiary z pokarmów. Pan Jezus. Jest obrazem pana Je na Pana Jezusa. Gemyń, bydyn. E, e, rozczyniona mąka. E, to jest... E, zmieszana Zn z oliwą. To jest... E, to spłodzenie. Namasz, e, płodzeniem. Namaszczone oliwą. Jordan, w Jordanie przy chrzcie. Jezus jest im lösu. Pan Jezus jest tym rozwiązaniem. Oni wrzucili tą mąkę do tego garnka i nie było to już złe. I jeszcze raz chciałbym użyć listu do Kolosan jako rady. Igorodzo, mam 2 uwalne umień Kolosane byli otoczeni dwoma niebezpieczeństwami. Wir lesen das in Golser 2. Drugi rosdział. Dass sie in Gefahr standen, als Beute weggeführt zu werden durch die Philosophie und durch heiligen Betrug nach der Belieferung der Menschen nach den der Welt. Drugi Baczcie, aby was, kto nie sprowadził na manowce filozofią i czym urojeniem opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata. To była wtedy ta grecka filozofia świata i ta żydowska zakonność. I jak można było wyjść naprzeciw tym niebezpieczeństwom? To stwierdzi wiersz 9. 9 wiersz Gdyż w nim mieszka cieleśnie, cała pełnia wąskości. Wtedy było to rozwiązaniem i to jest rozwiązanie i dzisiaj. I teraz w 42 wiersz mamy całkiem nowy odcinek, czy urywek von einem mann der ganz anders handelt als der junge mann vorhin jetzt nur aber um pewnym człowieku który postępuje całkiem inaczej niż w tym urywku wcześniej a więc to, co on przynosi, przynosi Mężowi Bożemu. Nie tak jak, że, że szybko pokroimy, wyłożymy na stół. I to, co On przyniósł, była to niewielka ilość. 43. wiersze damy. Jakże, jakże mam to dać dla setki ludzi? Może to było właśnie takich 20 małych chlebów wieczmiennych. Ale to, co przynosi, to mówi o Panu Jezusie. On karmi nas tym, kim jest Pan Jezus. To są owoce tego skrytego. Obcowania z panem. Tam i na moją Właśnie z tym wychodzi naprzeciw tej, tej, tej klęsce głodu. Ródy Hesslinge, pierścionek, te chleby z pierwocin i z Ję jęczmienne, to jest ten pierwszy owoc z tej ziemi. to mówi o tym zmartwychwstałym panu. I to um, młode ziarno mówi o tym właśnie ziarnie, które jest świeżo wrzucone do ziemi. I ja widzę w tym dwa um, sposoby odżywiania. My żywimy się, czy odżywiamy się Po pierwsze tym Jezusem, który żył na tej ziemi zwei, von einem i odżywiamy się tym Chrystusem, który jest teraz w niebie. Gdy lud izraelski szedł po pustyni, to codziennie rano otrzymywał mannę. Als sie in das Land kam, Gdy weszli do kraju, Mann ta manna ustała i zaczęli żywić się tymi owocami tego kraju. To można sprawdzić. Albo byli na pustyni, wtedy była manna. Albo byli w kraju i nie byli już na pustyni. Wtedy otrzymywali, otrzymywali ten, potrawy tego, tej ziemi, w której byli. U nas jest to trochę inaczej, jesteśmy jeszcze na pustyni i również już w tym kraju. A więc my potrzebujemy obu tych pokarmów. Potrzebujemy Pana Jezusa jako tej manny, jako przykład tej, dla naszej drogi, jako tego, który tą drogę już przeszedł і wir brauchen Kraft für diesen Bund und wir brauchen noch diese Siweh do biegrünki w tej ziemi. Jeszaja Bogolajici dzien i teraz pozwolę, że zacytuję fragment jego. Kudausdiger написав jest 1900, jest to bardzo dobry wykładowca pisma z 19 e, wieku. powiedział, napisał kiedyś: Uważajcie teraz um einem auf der Erde lebenden nachzuahmen. Aby y, naśladować Jezusa, który żył na tej ziemi, eines potrzebujemy siły uwielbionego Chrystusa. Bardzo dobre zdanie. Es gäbe, Gdyby nie było uwielbionego Chrystusa, Jesus ci naśladowcy tego odrzuconego Jezusa byliby daremni. Paweł mówi, stracilibyśmy oba światy. Ale ten uwielbiony Chrystus, on jest, on istnieje. I opłaca się, by w tej sile, którą on daruje, i teraz ja to mówię całkiem świadomie, by tego Jezusa naśladować. I na koniec tej drogi będziemy tam, gdzie On już teraz jest. I teraz jeszcze takie pokrzepienie dla naszych młodych przyjaciół. I to nie było dużo i tu jest to, to, to pytanie, Cóż to będzie dla tej setki ludzi? Ale Pan tutaj mówi, będą jedli i jeszcze pozostanie. Gdy osoba Pana Jezusa jest nam zaoferowana jako pokarm, to będziemy syci, ale ciągle jeszcze dużo pozostanie. nie nigdy nie będziemy w stanie go w tej pełni poznać nikt nie, nie zna syna jak tylko ojciec i teraz dla waszego pokrzepienia może też już miałeś takie myśli na zgromadzeniu że na przykład w niedzielę po zaśpiewaniu pieśni, po modlitwie na Aby jakiś króciutki urywek pisma i myśli, rozmyślasz o tym, o tym urywku modlisz się w, w ciszy i w końcu stwierdzasz, nie nie, to nie ma sensu, żebym wstał, bo za mało wiem na ten temat, nie będę mówił. Powiem coś przez 10 minut tylko i dalej nie będę wiedział co i będę musiał siąść. Ja bardzo często mam takie myśli, ale to są złe myśli. Miej tą odwagę i przynieś, albo daj to, co Pan Ci dał. Przynieś to Jemu. A co On z tego zrobi, to Jego sprawa. Bo to właśnie może być Nie, e, użyte, czy może się rozwinąć w niewyobrażalne błogosławieństwo. W Jana 6 mamy tego małego chłopca. 5 chlebów i dwie ryby. Przyniósł to do Pana Jezusa. I cóż z tego zostało, czy powstało? 10 Jeśli my mamy takie myśli, jeśli jakiś młody brat wstanie, po 10 minutach siądzie i my sobie tak szyderczo myślimy, o, skończyła mu się już para i nie wie co dalej powiedzieć. Przynieś Panu, co on Tobie dał. A jak to się dalej rozwinie, możesz to Panu ze śmiałością zostawić. Jeśli skończyłeś swoje myśli, usiądź. To nie jest naszą rzeczą, by tą godzinę samemu kreować i prowadzić ją. Są, swego, są pewnego rodzaju sposoby przemawiania. na przykład... Na przykład jakiś inny brat może się dołączyć do tej wypowiedzi. To nie jest moja sprawa, czy inny chce coś do tego dodać, czy też nie. A może pan chce przedstawić w tym dalej jakiś inny przedmiot jak i przez innego brata? A może się też tak zdarzyć, że po tym krótkim czasie ta godzina się zakończy. Nie myślmy tak, że my ciągle musimy jakby dyrygować tą godziną. Mamy to wielkie wyznanie. I jesteśmy, będziemy niewiarygodni wobec naszych młodych wierzących, jeśli będziemy takie mieli myśli, tak praktykowali właśnie my jako starsi w tym sensie uważam, ja że jest to piękny przykład tego człowieka z Bał Shalisha, który tutaj możemy znaleźć Dla ludzi on jest nieznany, nagle się pojawił, nagle odszedł, ale Pan zna go doskonale.